Cześć Wam, tu Alan Watt and this is i słuchacie CuttingThroughTheMatrix.com. Cutting Znajdziecie mnie również na alanwatt.sentinel.eu. Alan senti e. Dziś jest 29 2007. czerwiec 2007. Wiecie, ja rzadko jeżdżę do miasta, bo... Potrzebują bardzo mało do życia. Nawet nie potrzebują towarzystwa za bardzo. A towarzystwo, które istnieje w tych miasteczkach, gdzie wszyscy biegają dookoła, nie różni się od większych miast tak naprawdę. Może są troszeczkę wolniejsi. Gdziekolwiek istnieje kultura napędzana telewizją, ludzie są w większości ujednoliceni na całym świecie. W latach 60. omawiali to również o stworzeniu kultury światowej, i później w latach 70. mieli spotkania na ten temat pomiędzy Anglią i Stanami, aby ustalić, kto zaprojektuje tę kulturę i kto będzie liderem jej promowania. Rada Stosunków Międzynarodowych zwróciła się do swojego rodzica, Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Londynie. I to wszystko było debatowano z innymi członkami Rad Stosunków Międzynarodowych, z innych krajów, nie z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, którzy się dołączyli do tego. Dyskutowali o metodach, jakie zostaną użyte, żeby rozprowadzić tę kulturę. Chociaż jak stworzyć kulturę, nie było dla nich żadną zagadką, zawsze to rozumieli. BBC wiedzieli od początku, kiedy zostali założeni jako... Instytut propagandy w czasie I wojny światowej, używając radio, nie było potrzeby żadnej, żeby czegoś uczyć się od po raz kolejny, jeżeli chodzi o promocję o propagandy. Jedyne, co musieli dowiedzieć się, to jak można było tą propagandę szybko przekazać w formacie radia, a później telewizji. Dowiedzieli się, że fikcja oczywiście jest najłatwiejszym sposobem do złapania uwagi ludzi, szczególnie kiedy dasz im dramaty i seriale, które kończą się z napięciem, gdzie bohater dosłownie ledwie trzyma się przy życiu w jakiejś dziwnej sytuacji. Wiedząc, że ludzie włączą program o tej samej godzinie następnego dnia, żeby zobaczyć jak się skończyło, Znowu, w tym rodzaju formatu nie ma nic nowego, był powszechnie używany w czasach starożytnych, na scenie, nawet w starożytnej Grecji, gdzie podróżujący aktorzy przyjeżdżali ze, ze Środkowego Wschodu, przechodząc cały świat, starożytny świat i dowiecie się, że miasteczka i miasta musiały uczestniczyć w tych dramatach, bo były one upoważnione przez królów i królowe, bo były podporami generalnie, była w nich jakaś opowieść, która podpierała religię, która w tamtym czasie dominowała i też króla, który był naczelnym kraju, dlatego też musieli pokazywać te dramaty. Propaganda może być rozsiewana wieloma drogami i najlepsza propaganda nie jest rażąca. Najlepsza jest przebrana w to, co wy uważacie za normalność. Konkretnie to to, co myślicie, że akceptujecie za normalność, bo większość ludzi naprawdę nie zastanawia się, skąd rzeczy pochodzą. Jeżeli wszyscy inni to robią, to noszą lub do tego tańczą. Myślą, że po prostu tak jest. Nikt do nich nie dociera, że wszystko w tym systemie po prostu nie pokazuje się z nieba, samo z siebie. Tworzenie kultury jest częścią ujednolicania. Nawet w najcięższych czasach, kiedy Kościół był wielkim kijem, kontrolując Wasze umysły, Wasze myśli, w co wierzyliście, że widzieliście, co generalnie było wszystkim, co widzieliście i wszystko było z Biblii. I może nie całkowicie z Biblii, bo przed protestantami się pojawił lub luteranizm. Nie było naprawdę alternatywy do kościoła katolickiego. Były stworzone organizacje, które starały się być, ale były wytępione bardzo szybko za pomocą króli i królewn i wojsk i rycerzy i dowódców ale przedtem, tak jak mówiłem, nie było przeciwstawnych do tego, co było uczone, było upoważnione, żeby było uczone przez Kościół. Było dosyć łatwo trzymać ludzi w ignoracji z rządzącą dosłownie elitą, przynajmniej ze stronnictwem pisarzy, żeby dawali opowieści ludziom i większość tego, co ludzie byli uczeni, nawet nie istniało w Biblii. Była to dogma, która została odziedziczona ze starożytnego Rzymu, z pagańskiego Rzymu, który chociaż pozbył się lub myślał, że pozbył się większości paganizmu, nie mógł się wstrzymać od ponownego wchłonienia tego z powrotem, bo było tyle elementów w paganizmie, które ludzie lubili, wiele miało do czynienia z ludzką psychiką. Było prawie niezbędne, żeby y, przyprowadzić to z powrotem do Kościoła. Dlatego uczyli dużo dogmy i przez stulecia opowiadali ludziom wszystkie opowieści od Adama do Ewy w przód i tylko tyle ludzie wiedzieli o świecie. Nigdy nie słyszeli o starożytnych filozofach którzy żyli tysiące lat temu, lub o innych kulturach, które istniały w czasach starożytnych, nie wiedzieli o tym. Ich cała rzeczywistość obracała się dookoła opowieści, które dostawia, dostawali od księży. Do tego były to wybrane opowieści i pozmieniane też. Faktycznie, przez stulecia podróżujący aktorzy, którzy byli upoważnieni i mieli pozwolenie, żeby podróżować, bo ci, którzy mogą zmienić wasze poglądy, widzenia, muszą mieć pozwolenie i być upoważnionym przez rząd. Cofając się aż do czasów Platona, Platon głosił, żeby śpiewacze i poeci i muzycy musieli mieć pozwolenie, bo władali ogromną mocą i mieli ich wpływ na młodych. Także w czasach średniowiecza, podróżujące grupy dążyły od zamka do zamka lub od miasta państwa do miasta państwa z pozwoleniem i wykładali dramaty religijne, te same rodzaje w kółko i w kółko i wydawałoby się, że by się znudziły, ale kiedy tylko miałeś taką rozrywkę tylko wtedy, kiedy ktoś przyjechał do Twojego miasteczka, może dwa razy do roku lub raz do roku, było to coś, na co ludzie czekali z niecierpliwością, bo ludzie lubią jarmarki, dlatego też Kościół upewni się, że mieli poszczególne dni święte lub wakacje. Słowo święte lub holy po angielsku pochodzi z korzeni pagańskich od holy, holy i ivy. I stary gaj, guy, starożytne gaje, gdzie praktyki religijne miały miejsce. Dlatego macie Hollywood i laskę Merlina, która jest zrobiona z drzewa holly. Laska zawsze była tradycyjna we wszystkich starożytnych religiach. Przed chrześcijaństwem i nadal istnieje dzisiaj. Jest nawet widoczna w wielkich mosiężnych grupach muzycznych, grupach wojskowych w Europie, które są prowadzone przez mężczyznę z wielkim patykiem na, na czele, z symbolem na górze, który podrzuca i kręci dookoła. Wielkie spotkania w czasach starożytnych były zaczynane zawijaniem laski na kłodzie lub kamieniu. To zmieniło się w młotek licytacyjny sędziego, kiedy otwiera i zaczyna sąd i zamyka sąd ze swoją decyzją. Młotek licytacyjny uderza w, w, w kłodeł. Wszystko starożytne tradycje przenoszone w formie podprogowej przez społeczeństwa i czas, ale rozumiane przez tych, którzy wspinają się w, w, przez stopnie. Dlatego też jesteś tym, co myślisz, że wiesz. To, co myślisz, że wiesz, think, jest odbijane you know, przez tych dookoła Ciebie. Jeżeli oni wszyscy zgadzają się z Twoimi myślami thoughts, i dzielą te same myśli i pomysły i punkty i widzenia, myśli, oceniasz siebie jako zdrowego i normalnego. Jest bardzo proste, jak zmienić kulturę, bo kulturować coś znaczy hodować coś, hodujesz coś, kulturujesz to tak samo, jak hodujesz bakterie i wirusy w szalce Petriego. Kultura jest plastikowa. To, co jest poprawne, może być zmienione na niepoprawne w przeciągu jednego pokolenia. I jeżeli poprawne sekwencje są rozumiane i wykonane w poprawnej kolei, jak formuła, bo tym tylko są formułą, Ludzie zareagują w ten sam sposób, w jaki zareagowali w przeszłości. Wszystko, co się stało w przeszłości, może być przedstawione po raz kolejny i dużo zostało przedstawione kolejnie. Jeżeli nadasz czemuś inną nazwę, ten fakt lub działanie jest takie same, ale przybrane przez zmienienie terminologii. Przykładem, jak te same sytuacje mogą się powtórzyć i być przebrane. Coś, co naprawdę powinno być w przewodniku fanatyka kontroli, I jestem pewny, że jest w wielu archiwach, jest jak zastraszyć ludzi i przerazić ludzi, żeby, się, żeby byli posłuszni. Technika, która jest używana generalnie w czasach wojennych, które są znowu strategiami zaplanowanymi przez elity, wojna i długometrażowe plany na zmianę. Wojna istnieje, żeby zmienić kulturę po wszystkich stronach. Dowiecie się zawsze, że królowie i królewny krajów starożytnych zawsze pobierali się po wojnie. Jestem pewien, że te związki były umówione, zanim jeszcze wojna wybuchła. Całe kraje walczyły, żeby ocalić ich rzekomy styl życia, tylko po to, żeby być oddanym, oddanym, cały kraj oddany w małżeństwie. I to było normalne w tamtych czasach jeszcze nie tak dawno temu, ale pokazuje Wam to obłęd człowieka masowego, żeby zgadzać się na to wszystko i niczego nigdy nie nauczyć się. Wiemy, że nie nauczyli się niczego, ponieważ generalnie co 18 lub 20 lat to samo może być powtórzone. Idą walczyć ponownie, kiedy im każą i następnie obserwują, jakich ich królowi i królewny wychodzą za mąż ponownie. I ten nonsens miał miejsce przez wiele lat. Podczas pierwszej wojny światowej, jedna z najbardziej krwistych wojen, każda bardziej krwista niż ponownia, dzięki nauce i demokracji, bo demokracja umożliwiła opodatkowanie na masownej skali, które tworzy stałe wojska i trzymuje ich zaopatrzenie i ich opłaca. Pierwsza wojna światowa miała Niemcy i Anglię i Francję i całą resztę tych krajów i dowiecie się, że Członkowie rodziny królewskiej po każdej stronie byli krewnymi, pierwszymi kuzynami. Plakaty dla Szwaba w Niemczech były identyczne do plakatów króla Anglii. Oprócz czapek. Twarze i, twarze i rysy były identyczne. Wtedy imię, imię Saxe Coburg-Gotha w Anglii zostało zmienione na Windsor. Imię, które wyciągnęli z czapki, króla Anglii, który żył y, wiele stuleci przed nimi. Ale terror jest niesamowitym instrumentem, żeby zastraszyć ludzi, kiedy wprowadzasz wielkie zmiany. Druga wojna światowa i przed drugą wojną światową, naprawdę od okresu przemysłowego, końca, ok przemysłowego o końca okresu przemysłowego, kiedy maszyna i człowiek masowy i fabryki masowe, masa e, była słowem na wszystko. Masywna produkcja i masywne wojska, zatem wszyscy zaczęli szaleć. Każdy wielki, stary naród w Europie uzbrał się na maksa. I aż swędziło ich, żeby zacząć wojny, bo wojny przynoszą duży dochód dla bankierów i inwestorów i tych, którzy dostarczają tym masywnym wojskom wszystko, w co się ubierają, noszą i używają. To wspaniała droga dla dochodu rozporządzalnego i tworzenia długu. Każdy nabój, każdy pocik wystrzelony musi być zastąpiony. I jest zastąpiony, kiedy królowie lub premier, premierzy lub prezydenci zwracają się do bankierów i pożyczają i dług jest przekazywany następnemu pokoleniu długoterminowe strategie na zniewolenie, które rozumieli w starożytnych, starożytnych czasach i omawiali masywnie w XVIII wieku, w czasach nadchodzącej rewolucji. Dobrze omawiane, dziś się o tym nie mówi. Długi są brane przez naród i przez jednostki jako coś normalnego, tak jakby było to naturalne, jak grawitacja. Jednak przerażający widok masownych wojsk od I wojny światowej do II i stworzenie specjalnych drużyn bojowych i pułk ze swoimi wojskowymi mundurami i butami. Następnie ci specjalni, specjalni w czarnych mundurach, żeby terroryzować ludzi, bo kolor czarny tradycyjnie był używany przez kata i oznaczał śmierć. Jest teraz noszony na całym zachodzie przez policję. Kiedyś nosili niebieski na cześć loża niebieskiego. Teraz są katami, bo już nie, nie są służącymi, są egzekutorami. Dzisiaj wracając z małego miasteczka. Kiedyś nazywali to miejsce miastem, ale to przechwalanie się Sudbury, miasteczko, które Nadal naprawdę jest miasteczkiem górniczym, chociaż większość rudy na dzień dzisiejszy jest wysyłane do Chin. To ich największy eksport i kiedyś był własnością Rothschildów, bo największy tam budynek w XIX wieku był w Rothschild Square. Tak go nazywali. Ogromny budynek. Gdziekolwiek można było wykopać minerał, który był znany w danych czasach lub potrzebny na przyszłość. Na dziwo Rozsiadowie byli jego właścicielami w całej Kanadzie i Stanach, jestem pewien na całym świecie. Wszystko już było przetestowane i przeszukane dawno temu. Ale wracając Sudbury, oczywiście był długi weekend przez Dzień Kanady, który zbliża się. Przez ostatnie 10 czy 15, 15 lat ludzie zostali powoli, bardzo powoli wytrenowani, training, że będą zatrzymywani na autostradzie. To jest teraz normalnym zjawiskiem dla waszego dobra i bezpieczeństwa. Zaczęło się na początku przez matki przeciwko pijanym kierowcom, następna nie dla zysku, organizacja pozarządowa finansowana przez ogromne fundacje i kobieta, która to zaczęła w Ontario, wymówka naprawdę, żeby to wszystko zaczęło się toczyć, żeby ludzie przyzwyczaili się do bycia zatrzymywani i żeby nie narzekali z tego powodu. Kobieta, która to zaczęła, na końcu dostała awans jako naczelnik pozarządowej branży w Ontario i dostała pracę w Komisji Zezwoleń na Podawanie Alkoholu, organizacji rządowej, która kontroluje alkohol. Fajna praca, jeżeli możesz ją dostać. Oczywiście nigdy by się nie przyznali, że to była łapuwa. I od tego czasu mamy naruszające uprawnienia używane przeciwko ludziom. I teraz mają stałe naloty, określenie, które te czarno, faktycznie goście ubrani na czarno w swoich butach wojskowych, to są policjanci w tych butach wojskowych, faceci, którzy wychowali się na G. i Joe i Rambo i grach komputerowych. Teraz są przerabiani, przerabiani w bajki dla dzieci, ale co jest w tym niebezpieczne i przerażające, to to, że nie, oni nie umieją odróżnić rzeczywistości od fantazji, bo oni nigdy nie wyrośli. I tu oni są ubrani w te stroje, stroje, od których ludzie by uciekali podczas II wojny światowej, bo tylko specjalne jednostki wojska niemieckiego, Gestapo lub SS nosili je. Teraz widzimy to samo w całej Europie i to nie jest przypadek. Ten sam strój, malutka czapka, wysoko wszystko jest czarne i nogawki są włożone w buty. Tak jakby byli gotowi iść na wojnę i nazywają to nalotem. Pożyczone z Blitzkriegs z Niemczech, z II wojny światowej. Te same słowo jest pożyczone, także wywołują wojnę przeciwko kierowcom widzieliśmy jak rządy prowadziły wojnę z biedą i bieda wzrosła wojnę z narkotykami i narkotyka, narkotyki wzrosły wojna ze wszystkim i teraz jest wojna z kierowcami i wojna z palaczami i teraz ma być wojna z grubasami według ONZ miejsce skąd te wszystkie wojny biorą się wszyscy jesteśmy trenowani w tej masywnej globalnej zagrodzie na owce Szkoleni, żeby za dużo nie bekać, kiedy wysysują z nas krew. Widziałem, jak nawet wjeżdżając do Sudbury, małe miasteczko górnicze, naprawdę. Widziałem te ogromne napisy nad autostradą, elektroniczne napisy, wyświetlające wiadomości Wam. Mówiące, co macie robić, zmniejszyć szybkość, nie pić alkoholu itd. Tak Przyzwyczailiśmy się do tego, jak policja wciska głowę przez nasze okno samochodowe, ktoś, kto każe, żebyśmy oddychnęli mu w twarz. Albo jeżeli tego nie kazali, to udawali, że mają słaby wzrok może, wzrok może i muszą się do was bardzo blisko zbliżyć. Coś, co zastrasza, widzicie. I to jest specjalnie, bo kiedy ktoś nachodzi waszą przestrzeń, robicie się podnerwowani. To jest zwierzęca naturalna reakcja. I chcecie tą osobę odepchnąć, ale wiecie, że nie możecie odepchnąć tego gościa, także jesteście zastraszeni. Przez łopuza. Także jest dobrze, kiedy obchodzicie święta, żeby jeść dużo, dużo czostku, dużo, dużo czostku, zanim zaczniecie trasę. I dowiecie się, że te poszczególne zatrzymywania pójdą bardzo gładko. Nie. Ludzie na dzień dzisiejszy nie reagują na to, są przyzwyczajeni do tych nalotów. A we wtorek dostaniemy PR, nawet policja ma ludzi do Public Relations, którzy są w tym wyszkoleni, żeby rozmawiać podwójnym językiem do ludzi. Dadzą nam kilka kawałów o jakichś wymyślonych rzeczach dotyczących kierowców, którzy, których niby zatrzymali, jakieś absurdalne opowieści, które brzmią jak kawały. Żeby tak nas rozśmieszyć, kiedy nam będą mówić ile wydali mandatów, ile samochodów, ile samochodom kazali zjechać z drogi, ile pieniędzy zarobili dla rządu i dla samych siebie, bo widzicie te wszystkie organizacje i biznesy, a prawo jest biznesem, nie tylko są w biznesie, żeby być płaconym przez podatników, też są tam wszyscy, żeby przynieść więcej pieniędzy, rodzaj zarobku. Widzicie, nie płacą za nadgodziny, nie ma nadgodzin, nie ma przestępstwa, a zarabiają duże sumy pieniędzy w czasie tych weekendów, kiedy wciągają wszystkich różnych ludzi i tych pracujących na pół etatu też do swoich nalotów. Teraz oczywiście, że zawsze będą te poszczególne szalone jednostki, Ludzie, którzy jeżdżą za szybko i powodują wypadki i życie jest hazardem, bo żyjemy pośród szalonych ludzi. Jednakże, żeby zastraszać miliony ludzi, dlatego że istnieje mała ilość szalonych, nie jest czynem dla dobra bezpieczeństwa, jest czynem podporządkowania wszystkich innych i karania wszystkich innych za przestępstwa paru jednostek. Szkolenie mas na wzór polis kolektywnych zostało zadecydowane dawno temu, kiedy zadecydowali, że jest łatwiej użyć kolektywizm w stylu sowieckim. Nie tylko żeby zarządzać i nie tylko żeby kontrolować, ale żeby stworzyć posłuszne, posłuszne społeczeństwo. Nie wolne społeczeństwo, a posłuszne społeczeństwo. Kiedy religie, które były wystarczająco ucząźliwe w historii, zostały stopniowo wycofane, nauka przejęła to miejsce. I zadecydowali, że użyją psychologię i cechy zoologii i techniki zoologii i antropologię na ludziach. W innych słowach, jesteś wyższym zwierzęciem, a nadal zwierzęciem, i będziecie traktowani jak zwierzęta i trenowani jak zwierzęta i jeżeli będziecie posłuszni, nie dostaniecie prętem, może Wam zaoszczędzą to. Kolektywizm jest najłatwiejszą drogą z psychologią masową, używaną na ludziach, wdrożoną i wytrenowaną naukowo od lat 1920 w górę. A teraz przechodzimy do czasów technotronicznych. Razem z innymi technikami, żeby nas ogłupić. Fizycznie i umysłowo. Widzicie efekty wszędzie dookoła. Wojna na otyłość, która teraz zaczyna się, jest używana jako wymówka, że ludzie nie potrafią się kontrolować. Jesteś gruby, bo nie kontrolujesz siebie samego. Według nich. Jednakże ci sami ludzie, którzy to pchają, bardzo dobrze wiedzą, ci na wysokich poziomach, że kultura została stworzona, żeby ludzie stali się grubi. Nie biorąc nawet pod uwagę te zmiany wprowadzone przez szczepionki, oni także zmienili jedzenie wprowadzili sto życia, gdzie oboje rodzice, rodzice pracują i jedzenie, jeżeli w ogóle jest jedzone w domu pochodzi z puszek i pudełek chociaż głównie teraz jest to zamawiane fast food to jest kultura, która została stworzona a teraz winą ludzi za to że jedzą koryto, które jest im pod podawane widzimy efekty dookoła mniejsza o efekty psychologiczne, bo ludzie wepchani w małe, zatłoczone tereny będą zachowywać się dziwacznie. Generalnie dziwactwo jest skierowane wewnętrznie, dlatego też mamy te jedzenie i inne uzależnienia, które ludzi ma, ludzie mają. Ale władze wolą to niż agresję. Ale teraz, tak samo jak podcinanie nogi krowie, kopią krowę, bo nie może się podnieść. Ci sami ludzie, którzy zabrali składniki pokarmowe z jedzenia i reklamowali na maksa, żebyście to jedzenie kupowali, winią ludzi za jedzenie tego wszystkiego. Teraz, jeżeli chodzi o ten biznes terroryzmu, i to jest biznes, ogromny multimilionowy biznes, w którym wszyscy, którzy produkują broń na wojnę i mentalność wojenną są zaangażowani z wysoką technologią i zabawkami i gadżetami i urządzeniami na podsłuch i kamerami i urządzeniami do szpiegowania ten nowy dzielny świat, sprytnie zamaskowany totalitarizm pod różnymi nazwami, ale tak jak mówił, jeżeli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, w zależności kiedy, możecie być przekonani, że to kaczka. Starożytni tyranci używali terroryzm lub za zagrożenie terrorystyczne, żeby robić dokładnie to samo, co jest robione Everyone dzisiaj. Wszyscy w good kulturze chcą być dobrzy. Być dobrym, znacząc słuchanie down. się przepisów nadanych w poszczególnym czasie od elity dla tych niżej. Bycie dobrym jest formą indoktrynacji par excellence, good, bo bycie dobrym we wszystkich czasach Kończy się na wydawaniu własnego sąsiada, wydaniu kogokolwiek, to wygląda podejrzliwie, wydaniu kogoś, kogo go nie lubisz. Wydaj ich, jeżeli ich włosy są długie, krótkie, jeżeli są wysocy, niscy, chudzi, grubi. Jakikolwiek masz problem z samym sobą, wyświetl go na kimś innym i wydaj ich dla władzy. Dobry obywatel jest wdrożony ze wszystkimi poprawnymi rzeczami, który, których ma się słuchać, który chce być wynagrodzony za to wszystko, chce dostać złote gwiazdeczki od nauczyciela i zrobi to wszystko bez zastanowienia. Kiedy każdy staje się policjantem dla wszystkich innych, mamy kłopot. Podejrzenie rodzi podejrzenie i ostatecznie paranoję. Paranoja jest psychotyczna. I ludzie, którzy żyją w psychotycznej paranoi robią niesamowicie niesamowicie straszne rzeczy. Czy to z góry, czy z dołu it spreads like rozprowadza welfare. się jak dziki ogień. Widzieliśmy to w szalonych ludziach w przeszłości, kiedy inkwizacje jeździły po miasteczkach i wioskach i wszyscy panikowali i oskarżali wszystkich innych i patrzyli, jak inni i, zna, inni i znajomi i sąsiedzi byli paleni na stosie, na żywo. Teraz tylko widzimy, jak są wywożeni do jakiegoś innego obozu w innym kraju, gdzie ich torturują. Stulecia później. To samo. Torturowani przez tych samych psychopatycznych rekrutów, których dzisiaj możemy znaleźć we wszystkich erach. Mężczyźni i kobiety. I nazywamy to rozprowadzaniem demokracji i przynoszeniem wolności światu. Technika, która gwarantuje, że zburzy pozostałości społeczeństwa i więzy zaufania, które są niezbędne dla społeczeństwa, żeby utrzymywało się w zdrowiu, I'm going to Przeczytam cytat od Carl Jung z książki, called o której wspomniałem parę razy, pod tytułem was the, the Undiscovered Self, bo to wtedy po raz pierwszy, przynajmniej dla ogólnych ludzi, who ktoś, to, kto rozumiał te techniki, dostał pozwolenie, żeby o nich pisać i książki sprzedawać ludziom. On rozumiał projekcję winy lub złości w samym sobie na innych ludzi i wytykać palcem. Technika, która jest dziecięca, ale dowiecie się, że wiele dorosłych je używa w czasach teraźniejszych. Tu on mówi o powodach, które rządy używają. Jeden z wielu powodów rządy używają, żeby stworzyć stan policyjny, na stronie 54 w tej książce pisze Lęk, że anarchiczne skłonności przez to zostaną wypuszczone jest bardzo wyolbrzymione, widząc, że oczywiste zabezpieczenia istnieją wewnątrz i na zewnątrz. Przede wszystkim istnieje naturalne tchórzostwo w ludziach, które musi być rozpoznane, W dodatku moralność, dobry gust i ostatecznie, ale nie mniej ważniej, kodeks karny. Ten strach jest niczym w porównaniu do ogromnego wysiłku, który kosztuje ludzi, żeby pomóc pierwszym przebłyskom indywidualności dojść do świadomości, a co dopiero wprowadzić w życie. A gdzie te impulsy indywidualności przełamały się zagwałtownie i bezmyślnie, doktor musi je chronić przed pacjenta niedołężną ucieczką w krótkowzroczność, bezwzględność i cynizm. W czasie przebiegu dyskusji dialektycznej przychodzi czas, kiedy ponowna ocena Jak tych impulsów indywidualnych staje się niezbędna. Do tego czasu pacjent powinien nabyć wystarczającej pewności w sądzeniu, że umożliwi mu działanie na własny wgląd i decyzję, a nie na zwykłe życzenie, żeby naśladować konwencję. nawet jeżeli zgadza się z opinią kolektywną, chyba że stoi na własnych nogach, te tak zwane obiektywne wartości nie mają dla niego pożytku, ponieważ wtedy tylko służył jako zastępniki charakteru i w ten sposób pomagają w tłumieniu jego indywidualności. Naturalnie społeczeństwo ma bezsporne prawo, żeby chronić siebie przed wierutnym subiektywizmem, ale do kiedy społeczeństwo samo jest złożone z deindywidualnych ludzi, Widzicie, to jest prawda. Społeczeństwo samo w sobie jest złożone z, de, z de indywidualnych ludzi. Wtedy jest kompletnie zdane na bezlitosnych indywidualistów. Także tu jest Wasza dialektyka, widzicie. Zwólcie, żeby dzielili się na grupy i organizacje, ile, tym się, ile im się tylko podoba. To dokładnie te dzielenie się na grupy i skutkowa zagłada indywidualnej osobowości, która powoduje, że tak łatwo ulegają dyktatorowi. Także kiedy myślicie, że z czymś walczycie i walczycie na cześć indywidualnych praw i dołączacie się do tych wszystkich grup, dowiecie się szybko, że umysł grupowy przyjmuje władzę, mentalność grupowa przyjmuje władzę, bo kształci dogmy i zasady. Bardzo szybko. Kupicie swoją indywidualną umiejętność, żeby rozumować i myśleć. A kiedy te zasady ukonkretniają się w waszym umyśle, jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta, która się pojawia na scenie z najgłośniejszym głosem i umie przekazywać z największym dramatem i przekonaniem, staje się waszym dyktatorem. Tak samo jest z motłochem dla milionów, milionów ludzi, dla narodu lub dla stanu światowego. Od tych, którzy myślą, że się buntują, do tych, którzy udają, że pilnują tego, co jest. To samo się dzieje. Mamy mnóstwo organizacji, wszystkie pracujące pod ONZ i mnóstwo innych, które są organizacjami pozarządowymi dla ONZ-ów, które są gotowe na dyktatora światowego mniejsza o ludzi na dole, są zdeorganizowani w tych grupach i kłóceniem się między sobą, żeby złączyć się razem dla jakiejkolwiek przyczyny. I tu on pisze, to te tworzenie grup, które kończy się na zakładzie indywidualnej osobowości, jest powodem, dla którego tak łatwo poddają się dyktatorowi. Milion zer dodanych do siebie niestety nie równa się jednemu. Ostatecznie wszystko zależy od cech jednostki, ale ten fatalny krótkowzroczny nawyk naszych czasów jest, żeby myśleć tylko z punktu widzenia wysokich liczb i organizacji masowej, chociażbyś pomyślał, że świat widział wystarczająco tego, co dobrze zdyscyplinowany zdy motłoch może zrobić w rękach jednego szaleńca. Niestety uświadomienie nie przybiło się za głęboko i nasza ślep ślepota w tym względzie jest bardzo niebezpieczna. Ludzie nadal organizują się beztrosko wierząc w suwerenne lekarstwo, które jest ruchem masowym, bez żadnej świadomości faktu, że najsilniejsze organizacje mogą być utrzymane tylko przez największą bezlitość władców i przez najtańsze hasła i slogans Teraz nieważne jest, czy to jest coś, co się przeciwstawia, czy coś, co udaje, że stara się utrzymać, co jest. Słyszymy o tym wszystkim dzisiaj, ale w większości słyszymy o tym głównie od tych, którzy udają, że chcą to zachować, tych na, na szczytach rządowych. I to jest niesamowicie straszne. Słyszymy propagandę rozgłaszaną codziennie na całym świecie z najtańszymi hasłami, ze starymi hasłami też, które działały w wielu językach przez wiele wieków. Kontynuując na stronie 56, dla tych, którzy nadal wierzą, że jeżeli są dobrzy i słuchają się prawa, że będą jakoś ocaleni przez religię, pisze. Ciekawie, Kościół również chce przynieść pożytek z ruchów masowych w celu, żeby wypędzić diabła razem z Bezelbubem. Te same Kościoły, których troską jest ocalenie indywidualnej duszy, one też zachowują się jakby nie wiedziały o elementarnym aksjomacie psychologii masowej, że jednostka staje się moralnie i spirytualnie pośrednia w masie i z tego względu nie przyjmują się za bardzo o prawdziwym zadaniu, żeby pomóc jednostce osiągnąć metanoję lub odrodzenia duchowego. Dio concidente. Jest to niestety bardzo jasne, że jeżeli jednostka naprawdę nie odrodzi się duchowo, społeczeństwo nie odrodzi się również, bo społeczeństwo jest sumą jednostek, które potrzebują odkupienia. Dlatego też widzę to tylko jako złudę, kiedy Kościół próbuje, jak najwyraźniej to robi, żeby wciągnąć jednostkę w organizację społeczną i wprowadzić Jego w stan mniejszego obowiązku zamiast wyciągnąć Jego z tej niebrawej, bezmyślnej masy i wytłumaczyć Jemu, że jest jednym najważniejszym czynnikiem i że zbawienie świata polega na zbawienie indywidualnej duszy. To prawda, że masowe spotkania paradują takie pomysły przed nim i chcą, żeby zrobiły na nim wrażenie przez używanie masowej sugestii, żenującym skutkiem, że po przejściu nieprzeźwości człowiek masowy szybko ulega następnemu jeszcze bardziej widocznemu i głośniejszemu haśle. Jego indywidualny związek z Bogiem byłby skuteczną osłoną przeciwko tych szkodliwych oddziaływań. Czy Chrystus kiedykolwiek przywołał swoich uczniów na masowe spotkanie? Czy na karmieniu pięciu tysięcy przyniosło mu jakichkolwiek wyznawców, którzy później nie krzyczeli ukrzyżować go zresztą? Kiedy nawet kamień o imieniu Piotr pokazywał znaki wahania się? I czy Jezus i Paweł nie są pierwowzurami tych, którzy ufają swojemu wewnętrznemu doświadczeniu i którzy idą swoją indywidualną ścieżką, ignorując opinię publiczną? Ten argument nie powinien spowodować, żebyśmy pominęli rzeczywistość sytuacji, która konfrontuje Kościół. Kiedy Kościół próbuje nadać kształt niewyraźnej masie przez jednoczenie jednostek do wspólnoty wierzących za pomocą sugestii i próbuje trzymać tę organizację, organizację razem, nie tylko wykonuje wielką usługę społeczną, ale także zabezpiecza jednostce nieobliczarny skarb znaczącego życia. Te jednakże są darami, które zazwyczaj potwierdzają pewne skłonności i ich nie zmieniają. Jak doświadczenie niestety pokazuje, wewnętrzny mężczyzna zostaje niezmieniony, bez względu na to, ile wspólnoty ma. Jego środowisko nie może go obdarzyć tym, co on może zdobyć dla siebie, tylko z wysiłkiem i cierpieniem. Przeciwnie, korzystne środowisko może wzmocnić niebezpieczne skłonności i oczekiwania, że wszystko pochodzi z zewnątrz. Na stronie 59 pisze, gdzie jest ich wielu, tam jest bezpieczeństwo on określa, jak myślą masowe ruchy. Gdzie jest ich wielu, tam jest bezpieczeństwo. To, w co wielu wierzy, oczywiście What musi być prawdą. To, co wielu pożąda, musi być warte wysiłku i potrzebne i z tego względu dobre. W hałasie wielu leży moc, aby z przemocą ukraść spełnienie życzeń. Najsłodsze ze wszystkich jest jednakże te delikatne i bezboleśne wsunięcie się z powrotem do Królestwa Dzieciństwa do raju troski rodzicielskiej, do beztroski i nieodpowiedzialności. Całe myślenie i pilnowanie, je, pilnowanie jest robione z góry. Dla wszystkich pytań jest odpowiedź i dla wszystkich potrzeb niezbędne zaopatrzenie jest przydzielone. Stan dziecinych marzeń, do którego należy człowiek masowy, jest tak ni nierealistyczny, że on nigdy nie wpada na pomysł, żeby zapytać się, kto płaci, płaci za ten raj. Bilansowanie rachunków jest pozostawione dla wyższej politycznej lub społecznej władzy, która mile wita te zadanie, bo ich moc jest przez to powiększona i im więcej mocy ma, tym słabsza i bezradna robi się jednostka. Gdziekolwiek rozwinął się społeczne warunki tego typu, na dużej skali droga do tyranii jest otwarta i indywidualna wolność zmienia się w spirytualne i fizyczne niewolnictwo. Skoro każda tyrania jest przez ten fakt niemoralna i bezlitosna, ma o wiele więcej wolności w wyborze metod, metod niż instytucja, która nadal bierze pod uwagę jednostkę. Jeżeli taka instytucja wejdzie w konflikt z zorganizowanym stanem, bardzo szybko robi się świadoma prawdziwej niekorzyści własnej moralności i dlatego czuje się zobowiązana, żeby korzystać z tych samych metod, co ich przeciwnik. W ten sposób zło rozprowadza się prawie z konieczności, nawet jeżeli bezpośrednia infekcja mogłaby być unikniona. Niebezpieczeństwo zakażenia jest większe, gdzie przyłomowa wartość dołączona jest do wysokich numerów i wartości statystycznych, jak jest wszędzie na naszym świecie zachodnim. Dusząca moc masy jest paradowana przed naszymi oczyma w jednej lub drugiej formie każdego dnia w gazetach i błahość jednostki jest wpojowana w niej tak dokładnie, że traci jakąkolwiek nadzieję, że zostanie wysłuchany. Zużyte ideały, wolności, egality, braterstwa w ogóle mu nie pomagają, skoro tylko może skierować to odwołanie do swoich egzekutorów, rzeczników prasowych do masy. Przeciwieństwo do zorganizowanej masy może tylko wypłynąć z człowieka, który jest tak samo dobrze zorganizowany w swojej indywidualności, jak masa sama w sobie. Bym do tego dodał, że nie tylko tak samo dobrze zorganizowany, ale też musi czuć się wygodnie z własną indywidualnością. Większość ludzi gubi ją, bo nie czują się wygodnie w byciu jednostką. Staje się to dla nich ciężarem. Chcą akceptacji. Więc teraz są moty i błyski na zewnątrz. And the weather i pogoda a się little, trochę zmieniła, i to dobrze, bo naprawdę było gorąco really up, i klejąco human, i wilgotnie, chociaż ten deszcz jest uwielbiany przez komary, które radują się, kiedy pada, radują, powtarzają, my wygrywamy, my wygrywamy, wygrywamy i zaczynają zdychać, kiedy jest zasłonecznie i wypadają z nieba i jak krzyczę do nich z powrotem, przegrywacie, przegrywacie, przegrywacie. Tylko w ten sposób można dostać swoje. Ja oddałem wystarczająco krwi im w tym roku. To też nie przypadek, taka tak propos, że jeżeli popatrzycie na święta w krajach jak Kanada i Stany, jak blisko siebie są, bo wszystkie są oparte na starych y, przesil, przesileniach i specjalnych dniach świętych, dniach magicznych, które ci na górze, na samej górze, nie chodzi mi o tych, na których głosujecie, ci na górze wiedzą o tym, stowarzyszenia, tajemne stowarzyszenia. I duże fundacje, prowadzone przez członków tych tajem, tajemniczych stowarzyszeń. Powtarzam ludziom, żeby nie wierzyli za bardzo w samotnego bohatera, który wyjdzie z Hollywoodu i wszystkich ocali. Każdy człowiek jest swoim czampionem i wasza pierwsza bitwa jest ze samym sobą. Żeby być indywidualistą trzeba się trochę poświęcić. Bycie indywidualistą nie przyniesie wam przyjaciół z większości społeczeństwa. Żeby być indywidualistą, może będziecie musieli być bardzo samotni. Czy wytrzymacie samotność? Jaka jest tego odwrotna strona? Widzicie, osoba, która naprawdę powinna być jednostką i sama o tym wie, często ożeni się i będzie robiła te wszystkie rzeczy, które każą i żyła nieszczęśliwie do końca, próbując dopasować się i żeby mieć te rzeczy, które ona czy on chcą mieć. Yes, I tak accepted, będą akceptowani, yes, on, i tak będą nakładać public, publiczną maskę, ale wewnętrznie będą w depresji. Dlatego prawdziwa indywidualność nie nie jest dla wszystkich, dlatego masa zawsze istniała. Badania przeprowadzone przez wieki pokazały, że masy lubią być masami. Polowanie na czarownicę nie musi być przeprowadzone przez Kościół. bo masa może zaatakować kogokolwiek, kogokolwiek, kogo nie lubi. Tak działo się w historii i tak dzieje się dzisiaj. Masa chce być zjednoczona, tak samo jak elity chcą, żeby byli zjednoczeni. Celem życia nie jest się zagubić, jest żeby się znaleźć bez względu na opinię publiczną, bo życie musi być znaczące dla Was. Także to jest weekend szczęśliwej Kanady, na cześć Dnia Kanady, który zbliża się. Jedźcie dużo czosnku, nie przekraczajcie prędkości. I następną środę zdaje mi się. Będzie kolej US's na stany dla ich lipcowego July. święta. Big one. Te duże święta. To samo tam. Tak blisko, jakby już by się złączyły. Jak zauważycie, połączają wszystko, pieniądze zostają ujednolicone po obu stronach granicy i święta wszystkie są tak blisko, że mogliby stworzyć Dzień Zjednoczonej Ameryki, jeżeli by chcieli. Jest bardzo interesujące, mówiłem ludziom, żeby e, przeszli się dookoła granicy i żeby popatrzyli na głazy wystawione na granicach, obeliski po obu stronach, żeby zaznaczyć granicę, bo to była masoniczna umowa od początku pomiędzy dużymi chłopcami, kiedy tworzą kraje na kilkaset lat, żeby je wykorzystać w konfliktach między sobą i żeby podatkować ludzi i stworzyć wojska i posunąć plan do przodu, a na Następnie pozbycie granic They po raz kolejny. Order of the Bees, to the border. jest border. Border, be order. Ogromna obeliska na granicy. Dowiecie się też, że ostateczny arbitraż exactly border odnośnie border do tego, gdzie dokładnie granica ma być, został zadecydowany przez Rothschild'a, który został wysłany z Anglii w ostatecznej analizie, żeby stworzyć granicę. Żeby narysować linię. To jest niesamowite, jeżeli się na tym zastanowicie, oni rysują linię po całym świecie i przez narody, a następnie mówią wam, kim jesteście. A później my, którzy jesteśmy wychowani i uwarunkowani tym, próbujemy ocalić to, co mamy, ale nie mieliśmy tego od początku. Pradziadkowie, teraźniejsze elity dali nam granice. Niesamowite, że Rzymianie uwielbiali budować mury w różnych krajach, jak Szkocja na przykład, żeby upewnić się, że nie zostaną zaatakowani przez włochatych górali. Od wybrzeża do wybrzeża, ogromne projekty budowlane masonów. Oni uwielbiają pro projekty budowlane, toczące się, jak autostrada 69 i nafta. Te same techniki, ten sam kan, ta sama starożytna religia na górze. I, ty, to, I ci, którzy to rozumieją, odrób, odróbcie swoją pracę domową, uczcie się i nie bójcie się byciem innym. W czasie tej burzy tutaj, od Hamisza, mojego psa, i ode mnie, dobranoc, I niech wasz Bóg lub bogowie idą z wami. Storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a goal sky and the sweet trail.